Ksawery Pruszyński w Czerwonej Hiszpanii wydał czytelnik Warszawa 1997 rok czyta Mirosław Utta Nagranie zakładu nagrań wydawnictw w związku niewidomych w Warszawie Rok 1998.